Pod namiotem słowa. Rozmowa. Spisana przez Ernesta Bryla. Krzak gorejący stanął mi na drodze, ale gasł, i powoli w piołun się zamieniał, i stygła ziemia co dzień. Czekałem głosu Boga, ale głos miał. dopiero wokół wszystko tak stwardniało, Że łykałem powietrze jak odprysk kamienia. Zaszeptał, czego stoisz? Nie wiem, czego zwlekasz. Jeszcze przed nami droga tak daleka. Lecz ty znasz drogę, panie Nie wiem, co się stanie Może ja przegram Ależ nie, jakoś tam będzie Toż Bóg nie może zginąć To jest obiecane Skąd wiesz? Bo wierzę A ja nie wiem tego i za to płonę w bólach i boję się w sobie, Że przegrałem z diabłem. A wy nawet tego nie zrozumiecie. Jak zwykle na grobie krzyż postawicie I do dnia sądnego będziecie tylko czekać prawdy objawienia. Pomyśl. Bóg może przegrać. Czujesz, jak ta ziemia stygnie i chociaż płonę, jakby bez znaczenia płonę, bo ogień nawet was nie pali. Nie odróżniacie już iskry od lodu. Pomyśl, Bóg może przegrać, Zrób krok dalej. Pomóż mi. Nie ślep w ogień, ale sam zapalaj. Chociaż łodyżkę słowa, myśli lampkę małą, żeby się noc rozwarła. Na co mi twa wiara? Jeżeli tylko tyle jej zostało że stanąłeś przy ogniu i bardzo się starasz ogrzać zziębnięte kości o krzew gorejący. Bóg może przegrać. Na co mi twa wiara, gdy patrzysz tempo w ten krzak współgasnący? czy widząc pustoszejące kościoły, nie snujemy czasem smutnych refleksji, że zły jest naprawdę księciem tego świata i drwi z bezbronnego Boga. Nie. Skoro Bóg dopuszcza takie sytuacje, to prawdopodobnie znaczy, że w konsekwencji dostrzega w tym jakieś dobro – nawrócenie tych, którzy odbijają się od dna.